22 tygodnia 2012 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Jest z nami również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I mamy też dzisiaj gości w audycji. To jest pani Agnieszka Mozer. Dzień dobry. I Mateus Delima Pereira. Salut on. Za chwilkę opowiemy, co będzie w audycji dzisiejszej. i normalnie, Aha. tak, żebyśmy też usłyszeli A, troszkę tak. tego języka. Ja teraz... Pani Agnieszka chce opowiedzieć w języku Esperanto. Troszeczkę bliżej mikrofonu bym poprosił i bardzo proszę. Więc będzie nam bardzo miło posłuchać. Język Esperanto jest nam niezbyt bliski, ale, ale spróbujemy coś ale zrozumieć. Ale tak. No to się przybliży wkrótce. Wytłumaczę właśnie teraz koledze, jaki porządek będzie miała ta audycja i o czym będziemy mniej więcej mówić. jest tylko czyli komentarzach z informą w Wikipedia, a później jest to mi w i ometę kakain informują i Kia ssg Czy bone? Ale zanim to nastąpi, najpierw opowiemy o tematach z Wikipedii. Fundacja Wikimedia zadała pytanie z członkom społeczności, na co wydać kilka ładnych milionów ze zbiórki, które wpłynęły do, Wikimedia, do Fundacji Wikimedia. Opowiemy o aplikacji do ładowania zdjęć na commons z telefonu. Opowiemy też o takiej historii przykrej, ale zdarzającej się dosyć często, że linki do pewnych informacji publicznych przestały działać i jak to się stało. Później właśnie część dotycząca wolnej kultury opowiemy o wystawie lalek w Japonii. Ten temat już był poruszany w Wikiradiu kilka tygodni temu. Dzisiaj opowiemy o tym, jak wyglądała ta wystawa, bo już mamy gości, którzy właśnie opowiedzą o tym, jak to było. Opowiemy też o zapisie konferencji OpenGLAM 2013, bo w zeszłym tygodniu była, trwała ta konferencja. i Zapis już jest dostępny w dwóch różnych miejscach. No i o Wikiradio opowiemy o dwóch zdarzeniach, które ostatnio miały miejsce. To jest próba instalacji Linuxa na naszym komputerze i nowy adres strumienia, co powinno chyba wszystkich ucieszyć. Dobrze, to zaczynamy w takim razie. Najpierw opowiemy o tym, że na stronach głównych Wikimedii pojawiła się informacja o tym, że fundacja poszukuje pomysłów na wydanie, ile tutaj jest dokładnie? To jest dość niespotykana sytuacja, żeby było więcej środków niż pomysłów na ich wydaniu, wydanie. No ale to w polskiej Wikimedii tak samo jest. Mamy... Znaczy tak, w świecie tak, na myśli, że to jest nietypowa sytuacja ogólnie. Aha, na świecie tak, tak. się nie zdarza. Zwykle myśli. jest tak, w różnych innych projektach zawsze gdzie, gdzieś się gdzieś powiem, że brakuje środków. No właśnie, a tutaj, no, bo tutaj się to troszkę inaczej odbywa. Uzbierane są pieniądze i społeczność ma pomóc zdecydować fundacji, na co je wydać. No i jest utworzona specjalna stronka, niestety tylko po angielsku. Esperanto też tutaj nie widzę. A czy są inne języki? Są Arabski, tak. duński. niemiecki, duński, także niemiecki. Polskiego nie ma i Esperanto nie ma. W każdym razie jest już kilka propozycji i jest też, są też sugestie, jak oceniać te propozycje. No i jeśli ktoś jest zainteresowany, to, to nie wiem, czy, czy jeszcze te sugestie można zgłaszać, czy to już jest zamknięty etap. Nie Więc, widzę tu daty żadnej, także nie wiem. Znaczy do 31, 31. października można komentować i opisywać te pomysły, które zostały zgłoszone, ale pomysły już chyba zostały zgłoszone i nowych pomysłów chyba się nie oczekuje. Szkoda, że przegapiliśmy ten moment, kiedy można było zgłaszać pomysły, no ale to może następnym razem nam się uda. Myślę, że jeszcze będzie okazja. Nie pominąć tego oczywiście. No to y, to jest ten temat. Kolejna rzecz to aplikacja do ładowania zdjęć do Commons. Z tego, nareszcie. No, nareszcie, ale powiem ci, że ja zainstalowałem sobie tą aplikację, bo y, mam telefon właśnie z Androidem. Y, aplikacja się zainstalowała bardzo pomyślnie. Okej, okay, bardzo ładnie to wygląda. Pewnie tam jeszcze można sporo rzeczy poprawić, ale próbowałem też od razu wziąłem dziurkacz, postawiłem na stole, zrobiłem zdjęcie dziurkacza i postanowiłem wysłać do, go do commons, żeby sprawdzić, czy to działa, no i okazało się, że zdjęcie nie przechodzi. Mimo, mimo że podałem poprawną nazwę użytkownika, hasło. i. Jakiś zdję... komunikat błędu, wiadomo dlaczego? To znaczy coś się nie powiodło, jakaś taka informacja była i że i, I napisz, co się nie powiodło. Więc ja w sumie nie za bardzo wiem, co się nie powiodło, więc trudno mi było napisać, co się nie powiodło. No, dostałem informację, że nie zostało załadowane zdjęcie. Zresztą, jak do swojej galerii zajrzałem, tego rzeczywiście nie ma. Potem, jak uruchomiłem ponownie tą aplikację, znalazłem informację, że zdjęcie czeka w kolejce. No ale to może tak muszą być przynajmniej. z komórki zdjęcia. To nie jest taki głupi pomysł. Myślisz? bo. Ym... Jak ktoś robi tak na szybko, to może być to jednak coś niewłaściwego, więc być może no czeka. No nie, A sprawdzałeś ostatnio, czy już nie, jest? Dzisiaj jeszcze nie sprawdzałem. No, sprawdzę po audycji i opowiem za tydzień, co, co tam się dzieje. Ale pomysł jest genialny według mnie, no bo rzeczywiście w każdym miejscu w tej chwili komórkę każdy, no prawie każdy ma ze sobą, może zrobić zdjęcie i umieścić je w commons. To jest, y, myślę, dla Wikinews bardzo istotne też. Zdecydowanie, a wideo i też tu wchodzi? Wikimedia, media and video, więc chyba tak. Natomiast jeśli próbowałem przeglądać, bo ja mam oczywiście w galerii sporo dźwięków, a nie zdjęć, no to tych dźwięków nie da się odtwarzać z komórki poprzez, poprzez te aplikacje. Czyli jeszcze dużo pracy przed programistami. No, starych. ale jest już aplikacja, może ona na innych androidach działa, bo ja mam zdaje się jakiś dosyć stary, model Androida, także nie wiem, będziemy testować i opowiemy w przyszłym tygodniu, w następnych tygodniach, jak to wygląda. W każdym razie jest do Google Play, do Androida ta aplikacja i jest też oczywiście do iPhone'a. Także jeśli ktoś chce potestować, to zapraszamy i zapraszamy do podzielenia się informacjami, czy komuś to w ogóle działa. No właśnie, bo mnie nie działa. Kolejna informacja to o tym, że linki do KRS, czyli do Krajowego Rejestru Sądowego yy, przestały działać. Tak, jest piękna strona pomocy, że to nie nasza wina, tylko yy, zarządca tego Ministerstwa Sprawiedliwości poprzestawiali sobie strony i teraz się nie da wejść. No to jest, tak, to, to jest taki problem, który polega na tym, że yy, stworzona jest jakaś struktura stron yy, i link prowadzi bezpośrednio do konkretnego wpisu na przykład. To jest Od... konieczne w ogóle w Wikipedii, żeby link prowadził do konkretnego wpisu, no bo właśnie. inaczej to nie może w ogóle służyć jako źródło za bardzo. No ale wiele, wiele portali teraz przechodzi na zupełnie inny system. Można wejść do konkretnego linku tylko przez ich główną stronę i tam dopiero wyszukując a nawet czasem każe się zalogować, zarejestrować i, i... Jakaś kapta tam się zdaje się pojawiła? Coś tak, jakaś kapcza, która, która, każe też wpisywać literki, które, które są w formie obrazkowej podane. No i zobaczymy, czy tutaj uda się coś naprawić, bo zdaje się, że, prze, że po prostu zmienił się administrator, czy jakiś nowy pomysł jest na tą stronę z KRS-ami. No i, i automatycznie wszystko, co... Wszystkie linki nam nie działają i to jest jeden z wielu problemów z tymi linkami, tak? bo jest nawet specjalna strona, że jak gdzieś się znajdzie martwy link, to trzeba go Tak Jest cała instrukcja, jak to zrobić mhm. najoptymalniej. Pod Wikipedia weryfikacja martwych linków, to też dorzucę później do notatek mhm. i warto się temu przyjrzeć, bo zdaje się, że ostatnio było 40 tysięcy tych martwych linków, jak kolega sprzątał. Także jest sporo pracy też na tym polu. No tak, ale to jest taka praca dodatkowa i troszkę bez sensu, gdyby zostawić stare linki na swoim miejscu, a pracować nad nową stroną i w nowy sposób je tworzyć, to, to by nie było tych problemów. Tutaj jest nawet szablon i wystarczyłoby, gdyby końcówka adresu została taka sama, jakiś numer identyfikacyjny, mhm. a zmieniała się ta przednia część adresu, tak? Przenosimy stronę na jakąś inną domenę, tak? Właśnie. No nie to. ma standardów jeszcze dotyczących takich rzeczy. No nie ma, to jest bardzo problematyczne, więc na razie trzeba te linki poprawić więc jeżeli ktoś chce, żeby mu działało, to zapraszamy. No właśnie. No i kolejna rzecz. Przechodzimy właśnie do opowieści naszych gości. Proszę nam opowiedzieć, co to było w Japonii, bo nie wszyscy słuchacze na pewno wiedzą, że esperantyści z Polski pojechali do Japonii na wystawę. Co to za wystawa była? Wystawa, czy co to było? Tak, to była trzecia, wystawa, trzecia światowa wystawa lalek w mieście Higashi Kagawa. To jest małe miasteczko portowe w Japonii, w prefekturze Kagawa na wyspie Shikoku w południowej części Japonii. I tam odbyła się trzecia światowa wystawa lalek które są, to lalki zgromadzone z całego świata, są, jest ich ponad 800 sztuk z 44 krajów i w tym roku tą wystawę odwiedziła rekordowa liczba osób, ponieważ 15 tysięcy, a same miasteczko Higashikagawa ma mieszkańców 32 tysiące, więc jest to dosyć spora liczba osób, które wizytowało ją. A um, Tak mi się wydaje, że do tegorocznego sukcesu tej wystawy przyczyniło się to, iż 20 informacji było zamieszczonych w japońskich mass mediach i 30 informacji w różnych czasopismach, w telewizjach, w radiu poza granicami kraju, także dosyć wiele informacji na ten temat się ukazało. No i oczywiście też informacje na ten temat zostały zamieszczone w, na stronach internetowych Departamentu Turystyki Ambasady Chorwacji w Japonii, na przykład na stronach Ambasady polskiej, oczywiście między innymi na stronach Ambasady Argentyny, także duże światowe wydarzenie. Wystawa ta była dedykowana w tym roku Polsce. Ponieważ ponad 60 lalek było z Polski na tej wystawie i one były różnej wielkości z różnych regionów, oczywiście każda z tych lalek miała strój swój regionalny, była bardzo duża mapa Polski ukazująca wszystkie regiony Polski na tej wystawie i każda lalka, która miała strój danego regionu, była wystawiona w takim specjalnym miejscu, które też ukazywało, z jakiego regionu Polski ona pochodzi. A dlaczego w ogóle ta wystawa była dedykowana Polsce? Dlatego, że lalki te zostały wysłane do jednego z esperantystów Hetsuo Miyoshi do Japończyka. Wysłane zostały przez esperantystów z całego świata. A ponieważ Esperanto narodziło się w Polsce, zostało stworzone przez Ludwika Zamenhofa, to właśnie dlatego, że on był Polakiem, została zdedykowana cała ta wystawa Polsce. To teraz poprosimy po Esperanto, żeby przetłumaczyć, tak? Wszystko. Nie <śmiech> takie łatwe, nie tak szybko, bo mamy też pana, który nie mówi po polsku zupełnie. No nie wszyscy są idealni. No właśnie, to proszę o coś, żeby nasz gość też coś zrozumiał o tym, co pani powiedziała przed chwilą miną Klaigos Alwi, ki on mi diris en Pola aami Claryigo Tradukgos Esperanto. K Mi już już estis Japanio, tutmonda ekspozycjo pop ekspozycjo. Mm -hmm. kai e, tie oni kolektis pliol ol okcentpó. k kwadek kwarlandoj kai ti amissiski era ambasadoro de pop exposicio al pollando car tuta tiu exposicio estis dedicata al pollando pro tio ke popo asistentita per esperantisto de la tuta mondo al signoro etsuomioshi Kai e, protiio, ka esperanto estis kreita per Zamenhof, ir e, kai gina skici sen Polando la, la lingvo, estis dediĉita tuta ekspozicio al Polando. Jus te protiio, kai e, mi esis reprezentanto de Polando dum tiu ekspozicio. O oh, mininde, gratulon. Dankon. <laughs> To pani Agnieszka Mozer jest tutaj z nami i ma swojego gościa. Proszę nam przedstawić, kim jest pani gość? To jest gość z Brazylii. Dzisiaj przyjechał do Warszawy. Podróżuje po Europie od trzech miesięcy i opowiada o swoim kraju podczas różnych imprez w całej Europie, oczywiście imprez esperanckich. Eee, gdzie przybliża swoją kulturę, swoją eee, swoją osobę również. No to może coś usłyszymy w takim razie. Eee, skąd Pan przyjechał? Może pani mogę przetłumaczyć. The Kiulando i de skai i DQ Urbo Diki jestas. Mi estas el Brazilo, mi Kijis, en sudo de Brazilo, Ciepladio, e, e, Kiu e, Nomidas tohes Kaj mi translokujesz antał jaroj al Portalegro, cie furbo de mia provincjo. Kaj tiu provinco estas plei sudaprovincjo el la tutan Brazilo. Kaj tia loĝas cirkaŭ unu kvin milionoj da homoj. Kaj mi translokujesz tien por parto, por komenci studadon pri fizikon. Mhm. Okay. Teraz poprosimy o tłumaczenie. Więc, e, nasz znajomy pochodzi z południowej części Brazylii, e, z miasteczka... Tak jak słyszeliśmy. Tak jak słyszeliśmy. E, urodził się... E, Prawie, że e, można powiedzieć, że przy samym brzegu e, morza ma bardzo piękny widok na plażę, więc nic tylko mu pozazdrościć. E, w tym momencie e, przeprowadził się e, troszeczkę bardziej w głąb e, portu, e, Brazylii, przepraszam. E, portugalski język w Brazylii. E, w głąb Brazylii, ponieważ e, teraz e, studiuje tam e, fizykę i astronomię. Mhm. Bardzo nam miło w takim razie. Ja jeszcze bym wrócił na chwilę do tej wystawy. No właśnie. Pani tam pojechała, znaczy pojechałaś tam z ramienia Związku Esperantystów, tak? Zgadza się? Tak, tak. Pojechałam tam na zaproszenie pana Etsuło czyli całego organizatora tej wystawy. I ja byłam tam, właściwie moja rola polegała na tym, że byłam tam reprezentantem, takim ambasadorem Polski podczas tej wystawy. Ale nie tylko ja byłam tam jedynym ambasadorem, ponieważ był zaproszony również ambasador polski z Japonii, z Tokio, na tą wystawę. Były również inne, różne znakomitości typu burmistrz lub reprezentanty całej prefektury Kagawa, także było to bardzo ważne wydarzenie w całej Japonii. A ja pojechałam tam dzięki temu, że również znam Esperanto, jestem esperantystką, więc miałam tak naprawdę bardzo dużą okazję, żeby skorzystać na tym, iż znam Esperanto, pojechać właśnie do Japonii na przykład. Czy działasz jakoś bardziej w esperanckim ruchu, czy to tak po prostu każdy, kto się nauczy, ma szansę pojechać? Oczywiście, że każdy, kto się nauczy, ma szansę pojechać, to tylko zależy od tego, e, czego od życia chce i jak bardzo jest w tym zdeterminowany, ale tak naprawdę, e, kto zna Esperanto, ten ma bardzo wiele możliwości do działania na całym świecie, ehm, a ja również... E, e, Działam w ruchu esperanckim, m.in. na przykład robimy audycje radiowe nasze esperanckie, które też zamieszczamy w internecie, okazujące się średnio dwa razy w miesiącu, także też jesteśmy aktywni. Dodatkowo oczywiście działam też w Polskiej Młodzieży Esperanckiej w tym momencie jako członek Polskiej Młodzieży Esperanckiej. I organizujemy imprezy noworoczne, sylwestrowe, także mm, zapraszam wszystkich, kto, by, kto jest chętny, kto jeszcze nie zna Esperanta może się i ma szansę jeszcze się nauczyć do tego czasu Esperanta, a kto już zna, to naprawdę będzie się świetnie z nami bawił. No ale języka Esperanto nie uczy się w szkole. Jak się Pani nauczyła języka esperanta? Esperanto? Samy? No, jeszcze się nie uczy, warto podkreślić. <laughs> Tak, znaczy to jest właściwie bardzo śmieszna historia, ponieważ moja mama mnie próbowała no, przekonać do Esperanta przez 18 lat i byłam oporna i stwierdziłam, że a po co mi Esperanto, przecież znam angielski i w ogóle jest mi to niepotrzebne do niczego, aż kiedyś mnie sprytnie zabrała na jedną imprezę esperancką, na Kongres Światowy Młodzieżowy w Zakopanym. I wtedy tak naprawdę dowiedziałam się, czym jest Esperanto na własnej skórze, poczułam to, że faktycznie zobaczyłam ludzi kolorowych z całego świata bardzo różnorodnych, przedstawicieli wszystkich kontynentów niemalże, którzy faktycznie używają tego języka i to są przede wszystkim ludzie młodzi, więc to tak mnie porwało, że przecież już nie mogę tego zostawić i muszę się w końcu tego języka nauczyć i flułam sobie wręcz w brodę, że, że też wcześniej się nie, nie nauczyłam jednak Esperanta jak mnie mama namawiała, ale e, i później zaczęłam, e, kiedy tylko się nauczyłam, podłapam podstawy Esperanta, e, zaczęłam działać w ruchu esperanckim e, w klubie Warszawie Avento i już stwierdziłam, że nigdy chyba tego nie zostawię, ponieważ Esperanta jest tak fascynująca i tyle rzeczy można ciekawych robić, tyle ludzi poznać i tak podróżować po świecie, że no po prostu nie jestem w stanie tego zostawić. Kiedy to było? To było 8 lat temu. Pamiętny około czyli ten Światowy Kongres Młodzieżowy w 2005 roku, moja pierwsza impreza esperancka. Mm. Czy tylko pani była z, z esperantysów, którzy przyjechali na tej wystawie? Czy tylko ty byłaś na tej wystawie? Czy jeszcze jacyś z innych krajów esperantyści tam przyjechali? Byli również oczywiście esperantyści, którzy mieszkają w Japonii, w, niedalekim, w niedalekiej odległości od miasteczka Higashikagawa, ponieważ Japonia, jak wiadomo, leży na bardzo wielu wyspach, więc nie wszystkim jest łatwo dotrzeć na tę wystawę od razu. Um, byłam również, no oczywiście ja esperantystka, ale byłam, był Etsuo Miyoshi, który mówi w Esperanto, jego e, rodzina e, Atilio też również mój przewodnik e, po Japonii dzięki niemu bardzo wiele e, nauczyłam się na temat w ogóle kultury Japonii i, i, i całego kraju um, także było, było, byli różni esperantyści, nie byłam jedyną, która tam mówi tylko w tym języku Wspomniałaś o audycji, to ona jest podcastowana, prawda? Tak, zgadza się. Jaki tytuł, znaczy tytuł podcastu? Parsovi Avento El Sendoy. Czyli zapraszamy do posłuchania. Zapraszam. I dotyczy tylko warszawskiego środowiska, czy ogólnie Nie, nie, nie. Esperanto? Ogólnie dotyczy Esperanto. Są tam raporty z różnych imprez całego świata. Jest też kurs Esperanto, znaczy właściwie kurs polskiego dla Esperanc, To jeżeli ktoś by chciał się nauczyć, także można tam posłuchać, po pierwsze, jak brzmi język, a po drugie, o tym, jeżeli ktoś już się troszeczkę osłucha i będzie znał Esperanto, może posłuchać o tym, jak wygląda świat Esperancji, bo przecież nie każdy może można uczestniczyć w każdej imprezie, w każdym zakątku świata, a my właśnie robimy raporty z tych imprez, chociaż też sami nie jesteśmy zawsze na wszystkich imprezach, ale mamy znajomych na całym świecie, którzy uczestniczą w tych imprezach i wtedy oni e, współpracują z nami też i dzięki temu mamy wymianę tak naprawdę informacji na całym świecie, co się dzieje. No to na pewno umieścimy linka do tej audycji w, w notatkach nasze, naszej audycji. Viavento.republika.pl to jest ten adres? Nie, nie, to jest adres akurat strony naszej, naszego klubu Warsu Via Vento. Aha, a, czyli a... niżej podcast.net. Tak, zgadza się. Dobrze, to mamy linka, to potem będzie umieszczone 93. odcinek, tak? Tak. To jeszcze chciałbym się zapytać, na jakiej licencji jest ten podcast? Oj, trudne pytanie. Trudne pytanie, techniczne, którym ja się niestety nie zajmuję. To znaczy, chodzi nam generalnie o to, czy można ten materiał jakoś wykorzystać, szerzej gdzieś potem opublikować, może do strumienia dołączyć, ale no to... Właśnie. Wydaje mi się, że nie będzie z tym większych problemów, aczkolwiek to byłoby pytanie, które musiało być skierowane do Irka Bobrzaka, ponieważ on zarządza tym w sposób techniczny, umieszcza jej i po prostu on się na tym zna. Bardziej my raczej nagrywamy, składamy materiał i, i po prostu zbieramy materiały jako e, redakcja. A to będziemy namawiać, bo tutaj, ja podejrzewam, że skoro publikujecie audycję w internecie, to chcecie, żeby jak najwięcej ludzi mogło z niej skorzystać, prawda? Oczywiście, takie założenie. Tutaj nie, da, nie jeden, już taki mały kroczek tylko trzeba zrobić jeszcze, żeby, żeby również określić licencję, żeby po prostu inni też mogli wykorzystać wasze audycje do publikacji na swoich stronach i, i dalej to dystrybuować. Myślę, że to jest zgodne z tym, co Zamenhof myślał, bo on na początku właśnie chciał żeby wszystko, co tworzy, było wolne, na wolnych licencjach. Wtedy jeszcze nie było takiego pojęcia, ale, no ale on chciał, żeby nie było objęte właśnie prawami autorskimi, tylko żeby to wszystko mogło się rozprzestrzenić jak najbardziej. To, żeby wszystko było dla wszystkich. Pani Agnieszka Mozer jest z nami i Mateusz de Lima Pereira. Bardzo nam było miło. Zapraszamy do pozostania do końca audycji tutaj z nami. Chyba, że Marek, jeszcze masz jakieś pytanie? Jeszcze chciałem spytać, jak generalnie było w Japonii, bo rozumiem, że były jeszcze wycieczki poza samą wystawą po, po Japonii, tak? Tak, miałam też okazję wreszcie ja zobaczyć troszeczkę Japonii, kiedy już nastąpiły, nie nastąpiło otwarcie wystawy, kiedy mogłam troszeczkę odpocząć też. Japonia to jest niesamowity kraj. Polecam, żeby każdy się tam, jeżeli tylko ktoś ma okazję, udał i żeby zobaczył jak ten świat funkcjonuje, ponieważ jest tam zupełnie inna natura, zupełnie inna kultura, wszystko tam jest inne, ale jest bardzo pozytywnie inne, więc ciężko nawet jest mi opisać to wszystko, zamknąć w kilku słowach, ponieważ tego się nie da, to trzeba na własnej skórze przeżyć, ale przeżycia naprawdę godne polecenie. Dziękuję bardzo. I chyba przejdziemy dalej. Najpierw Taś... trzeba się nauczyć esperanto. Tak, <laughs> Potem, a wtedy cały świat stoi otworem. Bo są na całym świecie organizowane takie spotkania, jak właśnie to w Japonii pewnie. No na pewno. No, no i Polacy, Polacy no, jak tak. widać, są troszkę wyróżniani w tym, tak. w tym środowisku esperanto. E no, z okazji tego, że właśnie Esperanto narodziło się w Polsce, to myślę, że mamy jakby troszeczkę łatwiej, że więcej ludzi słyszy na tym świecie o, o mhm. Polsce dzięki temu i tak naprawdę nawet bardzo wielu ludzi, którzy przyszli na, przyszło na tą wystawę lalek, mieliśmy tam taką ankietę na temat tego oczywiście, czy się podobało i tak dalej, ale czy też słyszeli na temat Esperanta coś. I połowa ankietowanych odpowiedziała, że miała kiedyś kontakt bądź słyszała o Esperancie, także nie jest to zupełnie przypadkiem, że się tam mm -hmm. znaleźli i to było bardzo zadowalające również dla nas jako Esperantystów. Mm -hmm, no to świetnie. To może jeszcze, skoro tyle się dzieje, wybierasz się gdzieś w najbliższym czasie w związku z Esperanto? No w najbliższym czasie na pewno do Szczewna Zdrój, gdzie będziemy mieli tą e, noworoczną imprezę swoją, e, wspólnie z Polską i e, wspólnie Polska e, Młodzież e, Esperancka, wspólnie z Niemiecką młodzieżą, młodzieżą Esperancką organizujemy i to są na razie najbliższe plany, a co będzie w przyszłym roku to się dopiero okaże. A jak się można dołączyć do, do tego środowiska? Czyli trzeba najpierw się nauczyć języka, czy najpierw można się spotkać? Oczywiście, że się można naj, najpierw spotkać. E, są organizowane kursy języka Esperanto e, na ulicy Andersa, więc bardzo blisko. Tutaj po sąsiedzku, bo dzisiaj <gry> jesteśmy w państwo miasto. Na Andersa 29. 29. E, tak, a... Mm, Kursy są organizowane na Andersa 57 nie 37 no, 59 na początku ulicy bliżej bliżej przystanku tak w każdym razie można też się samemu uczyć bo są materiały Oczywiście, w internecie że są kursy w internecie na stronie learnu.net można się uczyć samemu przy pomocy innych esperantystów z danego kraju, którzy na przykład mówią, czy po polsku, czy, czy nie wiem, czy po francusku, jeżeli to jest Francuz, który chciałby się uczyć, a nie zna esperanta. Także mm, jest bardzo wiele możliwości mm, nauki esperanta, jak nie na kursach właśnie przez internet. A później to już tylko kwestia jest podłapania kontaktu z kimś, kto w danej miejscowości e, mieszka i jest esperantystą, albo gdzieś w najbliższej okolicy i można robić wszystko. No bo trzeba rozmawiać w tym języku, żeby... No tak, ale też jeżeli ktoś jest z mniejszej miejscowości albo na przykład nie ma tam esperantystów, bo nie jest tak niestety idealnie, żeby w całej Polsce gdzieś jest e, co najmniej jeden esperantysta, to internet tak naprawdę ułatwia bardzo wiele rzeczy i otwiera mhm. drogę kontaktów, e, czy, czy przez e, jakieś komunikatory, czy przez e, bardzo znaną... E, strony typu facebook, czy, czy, czy można wpisać esperanto w wyszukiwarkę i już nawet po prostu wyskoczy wiele stron i jakoś się znajdzie ten kontakt do ludzi. No tak, w internet nam no tutaj to bardzo ułatwia. Młodzież polecam też stronę pay.pl, czyli Polska Młodzież Esperancka, tam też jest dużo informacji o nas, o młodzieży, jak się z nami skontaktować, jak z nami współpracować, gdzie się coś dzieje, jakieś imprezy, spotkania, także tam bardzo wiele informacji też jest. Zastanawialiśmy się jakiś czas temu, czy by nie zrobić kursu radiowego właśnie Esperanto dla Polaków, czy jest już coś takiego, co jak najmniej używa polskiego, bo chodzi o to, żeby właśnie od, jak najszybciej przejść już do, do Esperanto. Hmm. Taki kurs dla bardziej zaawansowanych, powiedzmy. To o radiowym takim nie słyszałam, ale wiem, że się odbywa właśnie w, warszawskim, w warszawskiej siedzibie. Tak, w klubie jest jest kurs, który prowadzisz Sabi. Tak. W czwartki zdaje się, ale to jeszcze sprawdzę i gdzieś tam podlinkuję. Ale właśnie myślałam myślałem o radiowym, czyli nie ma, mamy wolne pole, można powiedzieć. Nie, nie przypomina mi się nic w tym momencie. A czy nie gwarantuję, ponieważ ja cały czas jestem jeszcze pod wrażeniem Japonii jeszcze nie wróciłam do pełnej równowagi. Także prawdopodobnie nic takiego nie ma, ale mogę się mylić, ponieważ też ja wszystkiego nie wiem przecież. No to dziękujemy, się dowiemy, tak? dowiemy się. I możemy spróbować tutaj coś, albo pomóc, albo no samemu to niewiele nie zrobimy. Ty coraz, Marku, coraz lepiej znasz język esperantów. To znaczy esperanto. ja się uczę, tak, ale to jeszcze nie jest ten poziom, żeby płynnie rozmawiać. No tak, musimy jeszcze troszkę poczekać w takim razie. Dobrze, dziękujemy bardzo za wizytę i prosimy o pozostanie tutaj w studiu z nami jeszcze do końca. Dziękuję. Może uda się jeszcze coś ustalić później. E, kolejna e, informacja e, z wolnej kultury o której dzisiaj będziemy mówić, to zapisy konferencji Open Glam 2013. Tego jest multum. Ja zacząłem tego słuchać, jeszcze <coughs> mi się wszystkiego nie udało. Prostu, e, przepraszam, nie, to jest Open Glam. <coughs> no właśnie. E, ja słuchałem czego? Ja słuchałem... Kopy Camp. Kopycampu, właśnie. Tak, bo e, ostatnio były dwie takie konferencje, które jedna po drugiej się odbyły i, e, znaczy jedna po drugiej no jedna była 1 października, druga 11 i 12 października, ale jakoś tak się zbiegło, że te podcasty są bardzo szybko opublikowane, jedne po drugich. Ale tutaj też są podcasty, też już można posłuchać. No i plików, tak, w sumie jest około 50, ponad 50 plików, więc ym, no, bogate zasoby do słuchania na długie wieczory, pewnie zimowe, bardziej. Tak, pomyślałem teraz, że może warto by zrobić na naszej stronie paczkę, żeby ściągnąć to wszystko jednym kliknięciem. Chyba, chyba też trzeba, ja myślałem, że to zrobi Open, a, znaczy Archive.org, wiesz, bo tutaj właśnie dlatego też umieściłem te nagrania w serwisie Archive.org, Org. link też jest na stronie notatek do dzisiejszej audycji, bo myślałem, że tutaj się zrobi sama taka paczka ale się nie zrobiła, bo tak widziałem, że inni tak mają że, że mogą, że jest pakowane w takie duże paczki, żeby wszystko ściągnąć naraz. no ale pewnie trzeba coś takiego wymyślić, żeby można było całość rzeczywiście pobrać. Nagrań dużo kto, właściwie nikt nie mógł przesłuchać całej konferencji copycamp na miejscu, bo się odbywała w dwóch salach, więc jak ktoś coś stracił, to może skorzystać teraz, posłuchać sobie tej prezentacji, która była w tym czasie, kiedy on był gdzie indziej, albo w ogóle nie miał możliwości wcześniej posłuchać, bo on na przykład nie wiedział, że jest. Taka, no, taka, konferencja. Tak. Podobnie jest Open Glam, która była też bardzo ciekawym wydarzeniem w świecie muzeów i, i właśnie bibliotek, no, takim pokazaniem, jak jeszcze różnimy się w podejściach, w podejściu do, do uwalniania takich zasobów, które do których uwolnienia te instytucje zostały powołane, bo one nie zostały powołane po to, żeby zamykać e, zbiory swoje przed nami, tylko żeby je uwalniać, żebyśmy jak, mieli jak najłatwiejszy dostęp. No internet tutaj daje duże możliwości, ale niektórzy myślą, że, że to, to powoduje różne problemy, a, a nie odwrotnie, a nie, a nie jest to dla nich możliwość prezentacji swoich zbiorów. A propos właśnie prezentacji zbiorów, czy wystawa światowa je, jeździ po świecie, w sensie ta wystawa japońska? To są te lalki wszystkie należą do pana Człomiosi i tak naprawdę dopiero um, na tej wystawie, kiedy przybył ambasador um, Polski, um, żeby honorowo patronować jej również um, pan Trzeba doczytać. Cyryl Kozaczewski, żebym mm -hmm, nie przekręciła, mm -hmm. ponieważ nie jest to jednak popularne nazwisko, a, ani imię. Um, przybył tam na tą wystawę, ale zaproponował żeby na przykład zrobić taką wystawę z samych polskich lalek w ambasadzie albo w ośrodku obok ambasady, ponieważ jest to tak niespotykana kolekcja, że szkoda, żeby ona była tylko raz do roku pokazywana w Japonii w tym miasteczku Higashikagawa, ponieważ ona jest organizowana przez nowy turystyczny związek. Oni co roku organizują właśnie tę wystawę dedykowaną jakiemuś, jakiemuś jednemu krajowi albo pod jakimś hasłem i po prostu szkoda, żeby ona cały czas później stała i nie była wykorzystywana, więc jest bardzo wiele pomysłów, jak teraz wykorzystać tą um, wystawę, te lalki, gdzie by można jeszcze je zaprezentować, ale czy ona będzie jeździła po całym świecie, tego nie, jestem w stanie zagwarantować. Wydaje mi się, że warto byłoby zrobić coś takiego, to mi się nasunęło, bo wystawa zdjęć z Wikimedia Commons nagrodzonych najlepszych, już chyba dwie jeżdżą w ogóle po świecie, mm -hmm. Także myślę, że to jest y, duży potencjał w tym. Wystawa o wiele trudniej jest przewieźć z miejsca na miejsce niż obrazków, no które obrazki. się składają. No tak, obrazki są płaskie, to, to jest. A ten poza tym plus. możesz je wydrukować sobie na drugim końcu świata i masz właściwie tą samą wystawę bez żadnego transportu. Więc może to jest jakiś pomysł, żeby zrobić te raki na płasko? No, albo właśnie zrobić coś, co przeniesie tą wystawę do internetu. Może to byłby jakiś pomysł, tylko no trudno sobie wyobrazić, że... Znaczy to jest do zrobienia. Robi się skan za pomocą rzutnika i kamery skinekta tego takiego mm -hmm. urządzenia, który się podłącza do telewizora, żeby móc nim sterować ruchami i za pomocą takiego sprzętu i odpowiedniego programu da się zeskanować no w trójwymiarze. No, na pewno to wszystko jeszcze przed nami za 10 hmm. lat będziemy się dziwić, o czym my tutaj w ogóle mówiliśmy, przecież to jest normalne, że wystawa jest trójwymiarowa, gdzieś tam się dostępna w internecie, tak. E... Jeśli jeszcze mogę hmm. jedną rzecz dodać, jaką cieka jako ciekawostka a propos tej wystawy, to to, o czym wcześniej powiedziałam, że w tym roku też patronat nad tą wystawą objęło Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, e, tak jak już wcześniej wspomniałam, też ambasada Polski w Japonii, ale również władze województwa lubuskiego, mazowieckiego i śląskiego, co też nie jest rzeczą jakby codzienną, a jeszcze jako ciekawostkę dodam również to, że żona pana ambasadora i ich dwie córeczki były ubrane w stroje regionalne polskie, jak również ja przywiozłem ze sobą strój łowicki jako regionalny, który ważył 5 kg i był wełniany, więc przy temperaturze 30 stopni powiem, że to było jednak również duże wyzwanie dla mnie, żeby wytrzymać w nim, ale oczywiście na wszystkich zrobił bardzo duże wrażenie, ponieważ było to dla samych nawet esperantystów dla Japończyków było bardzo niecodziennym strojem i bardzo się wszystkim podobało i wszystkie koraliki, wszystkie cekiny, które były na nich na tych strojach i wianki, czy nasze nawet drewniane korale bardzo dużą furorę zrobiły. Uczestnicy wystawy byli pod bardzo dużym wrażeniem i myślę, że to też bardzo dużo się, się przyczyniło do sukcesu wystawy, że oni mogli faktycznie zobaczyć te stroje jako tak, nie że, nie że one na faktycznie na funkcjonują na kimś żywym, nie tylko na, na lalkach. Więc, i też oczywiście była tam, jeśli mogę dodać jeszcze prelekcja na temat Polski, mm -hmm. o tym, jaka jest nasza kultura, jakie są nasze potrawy, jaki jest klimat, gdzie w ogóle leży Polska, ponieważ dla Japonii jest również to niesamowite, dla Japończyków, że my mamy siedem różnych, siedem, mamy granic z siedmioma różnymi krajami, gdzie tak naprawdę Właśnie. oni mają dookoła wody, więc byli bardzo zadziwieni tym i w głowie im się to nie mieściło. <grych> więc ciekawe, ciekawe. można tak. zmienić kraj, tak, przejść do innego kraju. Bardzo ciekawa wymiana kulturowa była w tym momencie tam. Mm -hmm. No, ja ja widzę, że siedzi to pani, w pani jeszcze, jeszcze długo będzie wracać, różne rzeczy będą się przypominać, bo to jest taki akumulator, który się ładuje na, na długie lata i otóż to, to... Otóż to, i to. Właśnie do takich, y, dla takich wyjazdów, dla no. takich y, y, okazji warto tak naprawdę y, y, pracować przez cały rok, warto y, nauczyć się Esperanta i warto jeździć po świecie, warto mieć kontakty, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć, a ja też nie podejrzewam, że kiedykolwiek do Japonii w ogóle w życiu pojadę, hmm. więc warto. No tak, oj, to możemy tylko powzdychać, ale bardzo ładnie pani opowiada o tym, co tam się wydarzyło. <głos> W przyszłym roku też będzie wystawa, także zapraszam. No właśnie, w ciągu roku można się nauczyć języka. Można, znajoma po pół roku na kursie pojechała na zjazd i się tam dogadywała, także można. No proszę bardzo, jeśli ktoś ma ochotę, to może, niewątpliwie. Kolejna rzecz, już pod koniec audycji będziemy opowiadać o tym, co się dzieje w naszym wiki radiu. No mamy... Tak, jak już strumień w tej chwili nie działa Wikiradia, a to dlatego, że komputer jest w przerwie technicznej. Próbowaliśmy po raz kolejny, trzeci i tak jak napisałem, na razie ostatni, do trzech razy sztuka, zainstalować Linuxa. No i wiesz co, Marek, się okazało, że Linux za każdym razem był poprawnie instalowany. Tak, tylko, w tylko błędna była moja interpretacja, bo on tak działał, że ja miałem wrażenie, że jest uszkodzony, zepsuty, po prostu bardzo słabo działał. Mhm. W porównaniu z tym, do czego byłem przyzwyczajony, czyli Windows mhm. XP na przykład, to Linux działał tak, jakby, jakby nie działał. Po prostu bardzo powoli się otwierał, bardzo wolno reagował na, na przykład na kliknięcie myszki. No jeśli po trzech sekundach dopiero widzisz reakcję na kliknięcie, że, że kliknąłeś myszką, no to, no tak, nie, to jest to, to według mnie jest uszkodzenie albo że to po prostu nie działa, że to coś, coś źle zostało zainstalowane. Okazało się, że nie, że to jest poprawna instalacja, że tak się instaluje i tak działa bo Linux jest takim na no, open source'owym, co, co mu się bardzo chwali, rozwiązaniem, ale dostosowanym do najnowszych komputerów prawdopodobnie. A my nie mamy najnowszych komputerów, mamy dosyć stare, które możemy wykorzystać do nadawania strumienia i no tutaj to się właśnie chyba zupełnie kłóci, także będziemy musieli się pożegnać chyba na dłuższy czas. Ja bym jeszcze nie tracił nadziei, mam nadzieję, że, że to się uda zorganizować jeszcze kiedyś. No to... jeśli będziemy mieli super nowoczesny komputer, to pewnie to znaczy... będzie Wziąć. Być może, ale mam nadzieję, że może jakaś starsza, lżejsza dystrybucja Linuxa coś tu pomoże, bo to nam pomagał ten znajomy, który ostatnio się tak. deklarował, tak? Tak, ale, ale tam się pojawiły jeszcze inne problemy, ponieważ my korzystamy z takich programów, które umożliwiają przesyłanie przez internet plików, które są potem nadawane w ramówce, a ten program Airtime, który też jest bezpłatny, który bardzo ładnie wygląda, jest, ma wie wielką funkcjonalność, kłóci się z tym programem, który który odbiera te pliki z internetu, ponieważ Airtime przez cały czas przeszukuje dysk w poszukiwaniu nowych plików, ale żeby go wgrać, to trzeba jakoś zewnętrznie dostać się do tego komputera, w czym właśnie przeszkadza ten program Airtime. To są takie drobne, takie szczegóły już bardzo... Um, bardzo szczegółowo opowiadam o tym, na czym polega problem, ale naprawdę na razie nas na to zupełnie nie stać, jeśli chodzi o Linuxa. Będziemy wracać do XP i na dłuższy czas pewnie przy tym rozwiązaniu pozostaniemy. No bo szkoda, szkoda, ja też żałuję oczywiście. Ale za to e, dzięki właśnie Danielowi Kociowi e, mamy nowy adres strumienia. Yy, mamy nowy adres strumienia, który wygląda już na to, że będzie na długie lata, bo wygląda on w tej chwili tak: audio.wikiradio.org. A.org, osiem tysięcy. tysięcy, łamane przez wiki. I to jest adres strumienia, który coraz częściej jest wykorzystywany wprost. Kiedyś my nie wiedzieliśmy w ogóle, jak to się odtwarza radio internetowe. Trzeba było kliknąć, otwierał się jakiś odtwarzaczek i dopiero tam ten strumień się odtwarzał. A w tej chwili klikając na taki link, on się otwiera w nowej stronie i ta strona już o, przeglądarki obsługują strumień bezpośrednio. To znaczy w tej chwili nie działa, mam rozumieć? W tej chwili nie działa, okay. ale już lada moment będzie przywrócony ten strumień i, i będzie na nowo dostępny oczywiście. Także... Mm, no, jest to duże ułatwienie, bo m, korzystamy cały czas ze strumienia m, radia w net oczywiście, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. E, no ale ten strumień może, ten źródłowy może nam się zmienić, natomiast ten adres, który właśnie podałem, czyli widowiki radia, się nie zmieni. On jest po prostu nadpisany, jak gdyby nad tamtym i, i mamy własny adres, już zupełnie na stałe. No to co? Czas kończyć w takim razie nowiny 42 tygodnia 2013 roku. W zeszłym tygodniu nas nie było, bo e, była właśnie konferencja, z której nadawaliśmy też strumień na żywo. To jest Też nowe doświadczenie, bardzo ciekawe i w bardzo łatwy sposób udało się ten strumień nadać na żywo przy pomocy małego laptopa i, i, i dyktafonu, który był do niego podłączony. Zapraszamy różne instytucje, które robią takie konferencje, żeby, żeby działały w ten sposób, żeby można było od razu na stronie posłuchać tego. Chętnie pomożemy w rozwiązaniach technicznych, które są niekosztowne i dosyć optymalnie rozwiązują taki problem. No to to już wszystko. W takim razie dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.